Take up, keep Sketis get take ki, keep Sket take up, keep Sket this get take up, keep Sket take Chodzę do gry w klapkach w ręce mam blanta W drugiej mam Jacka Stoisz jak kutas Niepotrzebna wiagra, Dawaj na za Zatańczysz jak zagram U nas jest nie lata Nie jak Druga z kozaka To butla na łeb Całe osiedle Dziś jak Marrakesz Kiełbaski palone Mordo co zrobiłeś? W tylu masz tyle co doda Nawet klapek ci nie doda Ja mówię alkohol to woda Jak skety to białe jak poka Mijam obrońców, jak Kiembapę Klapki to klasa jak Merkobenz do pachtka, gulek gontek Klęci szaferę to bebej, bej Skiety klapki, skiety, skiety klapki Skiety klapki, skiety, skiety klapki Skiety klapki, skiety, skiety klapki Skiety klapki, skiety, skiety klapki. klapki Mam skiety w płatki, śnieg śnieje klatem Mam klapki, naki, nie zaliczam wpadki nie. Fartem. Mówiłem na salon biję w klapkach Nowa gotówka to dla mnie przystawka Bijam na sklepy, to znika kanapka Chociaż w skarpecie się znalazła trawka Marka 4 pierścienie Dresko, escort, cztery talerze Carrera Porsche w mojej karierze Da jeszcze rok, pogadamy szczerze Trochę poleżę na tylnym siedzeniu Prowadź do X5 panie DJ-u Na końcu trasy wysiadam jak Jezus Bo jak mnie widzą to krzyczą o Jezu! Klapek luźno szura, skieta w lotu gruba, z Mediolanu dzwoniał Lecz to się nie uda, klapek luźno szura, ona dupa gruba, z Mediolanu dzwoniał Mów mi jaka suma Skiety klapki, skiety, skiety klapki Skiety klapki, skiety, klapki Skiety klapki, skiety, klapki Klapki, stopro i najki, zarobki, wydatki, kubki i planty Koledzy, ławki, żomy do trawki, na grillu pod blokiem smażymy fanty Wychodzę z bloku, mam wygodę w klapkach, witam się z każdym to plemien na klatkach. Chodzę w kapturze jak ziomy na klatkach, ale jak bliżutko to wychodzę w klapkach Każda mordeczka w laczkach. każda każdy alkohol i trawka Cały czas razem po latach, kiedy to jest marka Robimy bye bye bang, to le da da Ej Klapki jak ba bye bangs test tada Ske klapki, sketki, skaty, klapki, skety klapki, skatki, skaty klapki, z klapki, skatties, katyki klapki, skaty klapki, skaty, skaty klapki